Ewangelia Mateusza, rozdział trzeci A w one dni przyszedł Jan Chrzciciel, każąc na puszczy w ziemi judzkiej, a mówiąc Pokutujcie, albowiem się przybliżyło Królestwo Niebieskie. Ten ci bowiem jest On, o którym powiedziano przez Izajasza proroka mówiącego Głos wołającego na puszczy Gotujcie drogę pańską proste czyncie ścieżki Jego. A ten Jan miał odzienie z sierści wielbłądowej i pas skórzany około biutr swoich, a pokarm Jego był szarańcza i miód leśny. Wtedy wychodziło do Niego Jeruzalem i Wszystka Judska Ziemia i Wszystka Kraina około Jordanu i byli chrzczeni od Niego w Jordanie wyznawając grzechy swoje, a gdy ujrzał wiele z faryzeuszów i saduceuszów, przychodzących do chrztu swego rzekł im rodzaju jaszczurczy, któż wam pokazał, żebyście uciekali przed przyszłym gniewem, przynoścież tedy owoce godne pokuty, a nie mniemajcie, że możecie mówić sami w sobie ojca mamy Abrahama. Albowiem ci powiadam wam, iż Bóg i z tych kamieni wzbudzić może dzieci Abrahamowi. A już i siekiera do korzenia drzew przyłożona jest. Wszelkie tedy drzewo, które nie przynosi owocu dobrego, była wycięte i w ogień wrzucone. Ja ci was chrzczę wodą ku pokucie, ale ten który idzie za mną, mocniejszy jest nad nadmię, którego obuwia nosić nie jest godzien, ten was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. Którego łopata jest w ręku Jego, aby czyści bojewisko swoje i zgromadzi pszenicę swoją do gumna, ale plewy spali ogniem nieugaszonym. Wtedy Jezus przyszedł od Galilei nad Jordan do Jana, aby był ochrzczony od Niego. Ale mu Jan bardzo zabraniał, mówiąc, Ja potrzebuję, abym był ochrzczony od Ciebie, a Ty idziesz do mnie? A odpowiadając, Jezus rzekł do niego, Zaniechaj teraz, albowiem tak przystoi na nas, Abyśmy wypełnili wszelką sprawiedliwość. Tedy go zaniechał. A Jezus, ochrzczony będąc, wnet wystąpił z wody, a oto się mu otworzyły niebiosa i widział Ducha Bożego, wstępującego jako gołębicę i przychodzącego na nim. A oto głos z nieba mówiący, ten jest On, Syn mój miły, w którym mi się upodobało.